Lloyd Georgia. Nasze słuszne, poparte niezbitymi argumentami żądania i w jednym i w drugim punkcie natrafiały na nieprzełamany opór. Argumentacja przeciw nam nie była dość silna, ażeby doprowadzić do rozstrzygnięcia na naszą niekorzyść. Znaleziono tedy wyjście. Pozostawiono obie sprawy w zawieszeniu. Traktat w Saint-Germain, który ustanowił granice wszystkich państw na terytorium dawnej Austrii, granic Polski nie określił. Kwestie ziem mających przypaść Polsce pozostawił otwartą. Galicja i Cieszyn po tym traktacie formalnie pozostały w rozporządzeniu mocarstw. Ma się rozumieć, że ten stan zawieszenia długo trwać nie mógł. Pracowano więc w dalszym ciągu na konferencji nad doprowadzeniem tych kwestii do ostatecznego rozstrzygnięcia. Historia zarówno Cieszyna, jak Galicji Wschodniej na konferencji pokojowej jest wcale pouczająca. W pierwszej z tych spraw, jako grożącej walką zbrojną między dwoma państwami należącymi do obozu sprzymierzonych, Czechami a Polską, Rada Najwyższa już w końcu stycznia 1919 roku zdecydowała się na interwencję. Jak już wspomniałem, powierzyła ona misji Noulensa przeprowadzenie tymczasowej linii demarkacyjnej między Polakami a Czechami, co zostało w Paryżu z wielką trudnością wobec uporu Czechów uskutecznione. Gdy przyszedł okres przygotowania traktatów Saint-Germain, zaczęły się dyskusje między nami a Czechami w Komisji Terytorialnej. W dyskusjach tych myśmy mieli górę, co zresztą nie było trudne wobec oczywistej słuszności naszej sprawy. Członkom Komisji Terytorialnej, nie wyłączając Francuzów, generała Leronda i barona de Granda, trzeba oddać sprawiedliwość że zachowywali się w tej sprawie bezstronnie. Jednakże wobec tego, że premier francuski miał w kwestii cieszyńskiej z góry urobione zdanie, a raczej podczas wojny już zaciągnięte zobowiązania, dyskusje te nie doprowadziły do określonego wyniku. Skutkiem tego, traktat w Saint-Germain granicy między Polską a Czechami nie ustanowił. Konieczność wszakże rychłego rozstrzygnięcia tej kwestii była tak oczywista, że Rada Najwyższa postanowiła wziąć ją w swoje ręce. Postawiła ją na porządku dziennym i wezwała na swe posiedzenie delegację polską i czeską. Tym razem była to znów Rada Dziesięciu. Pośpiechu już nie było. Lloyd George już swoje najgłówniejsze zadanie spełnił. Ludzie kompetentni już mu nie zawadzali. Przy rozpoczęciu posiedzenia ze strony polskiej byłem tylko ja. Paderewski bowiem zajęty był gdzie indziej, przybył znacznie później. Czechów reprezentowali Benesz i Kramasz. Przewodniczący Clemenso dał pierwszy głos Beneszowi, który w obszernym przemówieniu motywował stanowisko czeskie. Opierał się on nie tyle na prawach czeskich do Cieszyna, ile starał się wykazać, że Czechosłowacja bez tej ziemi istnieć nie może. Kolej z Bogumina do Czacy, jak twierdził, jest właściwie jedyną komunikacją między Czechami a słowaczyzną. Przemysł zaś czeski, stanowiący podstawę bytu gospodarczego kraju, cierpi na brak węgla i bez węgla cieszyńskiego żyć nie może. Po nim zabrał głos Kramarz, który mówił dość namiętnie, kładł mocny nacisk na prawa czeskie, wreszcie Wskazywał na podniecenie ludności czeskiej na miejscu, która nie zniesie krzywdy. Swym tonem i swą argumentacją ułatwił mi on znacznie zadanie. Gdy po nim przewodniczący mnie udzielił głosu, zacząłem od powołania się na moją przyjaźń dla Czechów, której dowiodłem podczas wojny, pracując dla ich sprawy jako dla swojej. Pochodziła ona z głębokiego przekonania, że położenie obu narodów, niebezpieczeństwa, które im grożą, nakazują im solidarność i zgodne pożycie. Zgodne to pożycie wszakże będzie możliwe tylko wtedy, gdy nie będzie Czechów pod panowaniem polskim, a Polaków pod czeskim. Dlatego koniecznością jest przeprowadzić granicę polityczną, możliwie najściślej po linii granicy narodowej. Sami proponujemy przyłączenie do Czech tego kawałka księstwa cieszyńskiego, na którym większość ludności jest czeska. Reszta wszakże musi należeć do Polski. My chcemy, żeby państwo czeskosłowackie miało wszelkie warunki pomyślnego rozwoju i nie zamykamy oczu na jego potrzeby. Ale delegacja czeska przesadza, gdy mówi o konieczności posiadania Cieszyna przez Czechy. Kolej przez Jabłonków nie jest dla nich jedyną komunikacją ze słowaczyzną, a połączenie w tym koncie Moraw z dalszym ciągiem tej kolei na terytorium słowackim będzie wymagało zbudowania bardzo niewielkiego dystansu nowej linii. My wiemy, że przemysłowi czeskiemu brak węgla, ale cieszyńskie kopalnie tego braku nie zaspokoją. Czechy zawsze sprowadzały węgiel z Górnego Śląska Pruskiego i będą musiały go brać nadal od Polski. A im lepsze będą między nami stosunki, tym większe będziemy im robili w tym względzie ułatwienia. Natomiast kopalnie cieszyńskie dają węgiel koksowy, którego Czechy mają dość u siebie, a którego Polska nie posiada. Węgiel cieszyński wtedy jest o wiele potrzebniejszy Polsce niż Czechom. Załatwiwszy się sprawami historycznymi korony świętego Wacława, która razem ze Śląskiem utonęła w Morzu Niemieckim i której ziemie potem odradzały się narodowo, czeskie po czesku, polskie po polsku, ostatnie, wracając do swej prastarej macierzy Polski, zatrzymałem się na sprawie nastroju ludności miejscowej. Przecież ta ludność, zwróciłem się do delegatów czeskich, po wojnie okazała żywą chęć zgody i sprawiedliwego rozgraniczenia. Przecież Polacy i Czesi na miejscu zawarli między sobą układ rozgraniczający sfery czeską i polską po linii bardzo bliskiej tego, czego my dziś żądamy. Jeżeli usposobienie ludności czeskiej się zmieniło, to kto temu winien? Wy! — Panowie delegaci, wyście im pisali, że cały Cieszyn będzie czeski, że alianci są za wami, że Polacy nic nie dostaną. W chwili, kiedy to mówił, na salę wszedł mój kolega Paderewski. Widziałem, że mój ostry ton w stosunku do delegatów czeskich nieco go przeraził. I mógł przerazić człowieka, który nie słyszał całego mego przemówienia. Tymczasem był on bardzo w tym miejscu potrzebny. Nie tylko dla naszych przyjaciół Czechów, ale i dla Rady Najwyższej. Gdym skończył, jeden z delegatów wielkich mocarstw rzekł do mnie półgłosem – Benesz leży na obie łopatki. Jeżeli sprawa będzie dziś decydowana, otrzymacie wszystko, czego żądacie. Po mnie zabrał głos Paderewski – który mię poparł w nadzwyczaj pięknym przemówieniu. Niepotrzebnie się tylko zastrzegał na początku, że się nie godzi z tonem mojego przemówienia, co wywołało nawet wyraz zdziwienia na twarzach słuchaczów, którym ten ton przeciwnie do przekonania trafiał. Wszyscy przyznawali, że tego dnia odnieśliśmy walne zwycięstwo nad Czechami. Rozumiał to i Clemenceau i dlatego zamknął dla spóźnionej pory posiedzenie, odkładając decyzję Rady Najwyższej na później. Czy był to sposób wywarcia nacisku, żeby decyzja nastąpiła bez długiej zwłoki? Doprawdy nie wiem. Sprawa została właściwie odłożona ad acta. Warunki do takiego rozstrzygnięcia, jakiego chciał premier francuski, przewodniczący konferencji, popsuły się. Trzeba było czekać pomyślniejszych. Znaleziono je w roku 1920, kiedy Polska po wyprawie kijowskiej pokornie musiała błagać na zachodzie o pomoc. Rozstrzygnięto sprawę w warunkach najniekorzystniejszych jakie można było dla nas wymyślić. Czy można było zapobiec wprowadzeniu kwestii cieszyńskiej na porządek dzienny w owej chwili? Na to odpowiedź mogłoby dać tylko nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jeszcze bardziej pouczający przebieg miała sprawa Galicji Wschodniej. Jeżeli w pierwszej połowie wojny groziło nam niebezpieczeństwo, że w razie zwycięstwa państw sprzymierzonych po tę ziemię sięgnie Rosja. To od roku 1917, od rewolucji rosyjskiej i wstąpienia Ameryki w szereg państw wojujących, prawo nasze do niej zaczęto kwestionować z przeciwnego bieguna, ze stanowiska liberalno-doktrynerskiego. Słabym punktem naszych przeciwników było, że Rusini, byli całkiem oddani państwom centralnym i niepodobna było w obozie sprzymierzonych zaprezentować ich przedstawicieli, którzy by wystąpili z rewindykacjami narodu ukraińskiego. Pracujące na ich rzecz organizacje wolnomularskie usiłowały wydobyć ich na wierzch w Ameryce, w owej lidze środkowo-europejskiej, o której już mówiłem. Gdyby się to przedsięwzięcie było udało, Mielibyśmy jeszcze przed końcem wojny oficjalną reprezentację ukraińską na zachodzie, co by walkę przeciw nam w sprawie wschodniej Galicji znakomicie ułatwiło. Nasza wszakże odmowa wzięcia udziału w tej organizacji położyła całemu przedsięwzięciu rychły koniec. Niemniej przed to robota na rzecz oderwania wschodniej Galicji od Polski szła i w Stanach Zjednoczonych, i w Anglii, i nawet we Francji, ileże gorliwie w tym kierunku pracowali także Czesi. Z chwilą, gdy Radę Najwyższą Konferencji opanował Lloyd George i gdy stanowisko doktrynerskie w tej sprawie znalazło realną podstawę w punkcie widzenia naftowym, niebezpieczeństwo ogromnie wzrosło. Nasze stanowisko bardzo osłabiał fakt walki zbrojnej z Rusinami. Prawda, że bohaterska obrona Lwowa, prowadzona przez dłuższy czas własnymi siłami, przy neutralnym zachowaniu się rządu warszawskiego, świadczyła, że ta wschodnia Galicja nie jest znów tak zupełnie ziemią ruską, skoro miejscowi Polacy zdolni są wytrzymać walkę z Rusinami. Niemniej przeto przewlekanie się tej walki nie przemawiało ostatecznie na naszą korzyść. Pozwalało ono wnioskować, że albo Rusini przedstawiają tak wielką i tak dobrze zorganizowaną siłę, że Polska jako całość nie może sobie z nimi poradzić, albo że dla znacznej części Polaków wynik tej walki jest obojętny, że im na posiadaniu wschodniej Galicji wcale nie zależy. Ostatnie, gdy mowa o ludziach stojących wówczas u władzy w Warszawie, nie było bardzo dalekie od prawdy, jak świadczyły wynurzenia na posiedzeniach Komitetu Narodowego, robione przez zastępcę delegata na konferencję, doktora Dłuskiego, męża zaufania naczelnika państwa. Nietrudno było widzieć, że losy Galicji Wschodniej zależą przede wszystkim od wyniku walki na miejscu. Że praw naszych do tej ziemi będziemy mogli bronić o tyle tylko, o ile ją będziemy faktycznie posiadali, o ile będzie się znajdowała niepodzielnie w naszych rękach. Zdawałem sobie z tego sprawę od początku i to tłumaczy całe moje w tej sprawie postępowanie. W pierwszych miesiącach konferencji przyszła do mnie z kraju prośba, ażeby wyjednać zajęcie Galicji Wschodniej przez wojska alianckie. Odmówiłem stanowczo zrobienia jakiegokolwiek kroku w tym względzie. Byłem pewien, że gdyby taka okupacja raz nastąpiła, my byśmy już do tego kraju nie wrócili. Później przyjechała do mnie delegacja zelwowa, Lwowa, która prosiła, żeby przy pomocy mocarstw przeprowadzić rozejm z Rusinami. Byli to ludzie zacni, patriotyczni, którzy boleli nad ofiarami walki, nad dziećmi ginącymi w obronie Lwowa, którzy chcieli przerwać tę tragedię. Mieli łzy w oczach, gdy ze mną mówili. I tym razem, jakkolwiek wiele mnie to kosztowało, zmuszony byłem odmówić. Rozejm przeprowadzić nie było trudno. Ale Rusini, raz uznani, w konwencji rozejmowej na zajętym przez nich obszarze, uznani przez Polskę i przez mocarstwa, znaleźliby tylu nieproszonych nawet protektorów, że już nie dopuszczono by do ich zlikwidowania. Sprawa Galicji Wschodniej poszłaby do rozstrzygnięcia drogą procesu między nami, a nimi przed Radą Najwyższą. Procesu, którego adwokat walijski nie pozwoliłby im przegrać. Tam dzieci giną, powiedzieli mi moi zacni rodacy. Mnie to tak samo jak was boli, odpowiedziałem. Ale nie ma ofiar, których nie należy ponieść, żeby się utrzymać w posiadaniu tej naszej ziemi, bez której Polska nie będzie niepodległa Jeżeli chcemy ją posiadać Musimy własnymi siłami tę wojnę ruską zlikwidować Premier angielski widoki swoje opierał na niepomyślnym dla nas przebiegu tej walki Wreszcie Lwów dostał trochę pomocy Obrona jego poszła raźniej, zwłaszcza gdy przybył jeden z pułków poznańskich, który na prośbę Paderewskiego pośpieszył do wschodniej Galicji. Niektórzy politycy na zachodzie zaczęli się niepokoić. W owym to czasie już po traktacie wersalskim zaczął się przejazd armii polskiej z Francji do Polski, nie przez Gdańsk. Temu Anglia stanowczo się oparła, ale drogą lądową przez Niemcy. Obawiano się, żeby ta armia nie pomogła do uspokojenia Galicji Wschodniej. Wilson wymógł na Paderewskim przyrzeczenie, że nie będzie ona użyta do walki z Rusinami. Armia ta w liczbie siedmiu dywizji, dobrze uzbrojona i zaopatrzona, stała się tak poważnym zasiłkiem wojskowym dla naszego młodego państwa, że pomimo zajęcia naszych wojsk walką na froncie bolszewickim, Położenie nasze w Galicji Wschodniej zaczęło się szybko poprawiać. Z postępów naszych było widoczne, że idziemy szybko do zlikwidowania całej awantury. Nie uszło to uwagi premiera Angielskiego. Był dobrze informowany o przebiegu walki. Postanowił za wszelką cenę ratować armię ukraińską od ostatecznej katastrofy. Na Radzie Najwyższej przeprowadził ustanowienie komisji pod przewodnictwem delegata południowoafrykańskiego generała Botti dla przeprowadzenia rozejmu między Polską a Rusinami. Zauważę tu, że Lloyd George chętnie się posługiwał delegatami Afryki Południowej, dwoma burami, którzy w wojnie transwalskiej walczyli przeciw Anglii, generałami Smutsem i Botą. Ludzie ci. Wykształceni na Starym Testamencie, stosunki europejskie słabo znający bardzo się nadawali do nierozumienia rzeczy, których dla celów premiera angielskiego lepiej było nie rozumieć. Komisja ta natychmiast zaczęła działać. Wezwała delegację polską na pierwsze posiedzenie. Jadąc na to posiedzenie z Paderewskim, prosiłem go, żeby tę sprawę całkowicie pozostawił w moich rękach. Na co premier chętnie się zgodził. Bota otworzył posiedzenie komisji, złożonej z przedstawicieli wszystkich wielkich mocarstw, w tonie bardzo uroczystym. Zawiadomił nas, że Rada Najwyższa, nie mogąc patrzeć dłużej obojętnie na przelew krwi we wschodniej Galicji, postanowiła doprowadzić do rozejmu między stronami walczącymi. Następnie zaś oświadczył iż wie dobrze, że armia ukraińska z chwilą, gdy rozejm będzie zawarty, stanie razem z Polską do walki przeciw bolszewikom rosyjskim. W końcu zapytał, czy delegacja polska podziela te dążenia Rady Najwyższej i czy godzi się na zawarcie rozejmu. Paderewski odpowiedział na to, w terminach ogólnych i zakończył oświadczeniem, że wobec bliskiego swego wyjazdu do kraju sprawę tę mnie pozostawia do załatwienia. Wobec tego Botta zwrócił się z zapytaniem do mnie. Odpowiedziałem, że w dążeniu do przerwania przelewu krwi we wschodniej Galicji łączymy się całkowicie z Radą Najwyższą. Nasta sprawa więcej boli wobec tego, że musimy tu walczyć z ludnością, z którą przez sześć stuleci żyliśmy zgodnie, pod jednym dachem, a którą wrogowie nasi przeciw nam podszczuli i uzbroili. Więc panowie godzą się na zawarcie rozejmu? – zapytał Bota. Naturalnie. I przyjmą panowie warunki rozejmu Podyktowane przez Radę Najwyższą Wtrącił przedstawiciel Stanów Zjednoczonych Nie, odpowiedziałem Warunki my podyktujemy Mam obowiązek przypomnieć panu Rzekł Bota Że przyszłość Galicji Wschodniej Jest w rękach Rady Najwyższej I nie zależy od przebiegu walki na miejscu. Wiem o tym dobrze, panie generale. Moim wszakże obowiązkiem jest poinformować panów, że walka tocząca się w Galicji Wschodniej jest walką o byt i bezpieczeństwo całej Polski, a może i o przyszłość całej Europy. Panowie wiedzą dobrze, iż Polska znajduje się w walce z bolszewizmem rosyjskim, który przez nią usiłuje się wedrzeć na zachód. Również panowie wiedzą, że bolszewizm panuje na Węgrzech. Bolszewicka Rosja od bolszewickich Węgier oddzielona jest pasem ziemi, który nazywa się Galicją Wschodnią. My tę przegrodę musimy utrzymać żeby nie być zalanymi przez bolszewizm, co zresztą otwarłoby dla niego całą środkową Europę. Również panowie wiedzą, że w walce z bolszewizmem jesteśmy pozostawieni sobie. Stąd łatwo panowie zrozumieją, że do nas należy dyktowanie warunków rozejmu, który ma nam bezpieczeństwo zapewnić. Jakież są panów warunki? Zapytał Bota. Główne są trzy, odpowiedziałem. Po pierwsze, zajęcie całej Galicji Wschodniej przez wojska polskie. Po drugie, zreformowanie armii ukraińskiej przez misję wojskowo-aliancko-polską. Tak, żeby była zdatna do walki przeciw bolszewikom. To znaczy usunięcie z niej wszelkich żywiołów bolszewickich, austriackich i niemieckich. Po trzecie, natychmiastowe wzięcie pod kontrolę rządu polskiego wszystkich źródeł nafty dla przecięcia handlu bronią, do którego ona służy. A jeżeli Rada Najwyższa nie zaakceptuje warunków, które pan stawia zapytał znów przedstawiciel Ameryki. To my je zrealizujemy z bronią w ręku. Bota oświadczył, że przedstawi nasze warunki Radzie Najwyższej i tym pierwsze posiedzenie komisji zostało zakończone. Dodać trzeba, że w Paryżu bawiła jakaś delegacja ukraińska, gotowa do podpisania rozejmu, z którą to delegacją Komisja Boty, równie jak z nami, rozmawiała. Na następne posiedzenie Komisji poszedłem w towarzystwie eksperta wojskowego generała Rozwadowskiego, naówczas szefa misji wojskowej polskiej w Paryżu. Bota zakomunikował nam, że Rada Najwyższa nie zgadza się na nasze warunki rozejmu i proponuje swoje. Warunki te obejmowały podział kraju na sfery okupacji polskiej i ruskiej. Linia demarkacyjna między tymi dwiema sferami o kształcie litery S pozostawiała lwów po naszej stronie, ale Drohobycz i Borysław po przeciwnej. Stanowczo autorowie tych warunków odmawiali nafcie narodowości polskiej. Ja ze swej strony odmówiłem dyskutowania szczegółów tej propozycji, stojąc niezmiennie przy naszych warunkach. Po krótkiej dyskusji, w której jeszcze raz powtórzyliśmy nasze motywy i w której mój towarzysz uzasadniał z punktu widzenia wojskowego, Nasze stanowisko? Posiedzenie skończyło się na niczym. Wreszcie zaproszono nas po raz trzeci. Bota oświadczył, że Rada Najwyższa nie zmieniła swego stanowiska i żąda, ażebyśmy jej warunki przyjęli. Odpowiedziałem, że my swego stanowiska zmienić nie możemy i kategorycznie odmawiamy przyjęcia warunków Rady Najwyższej. Wtedy przewodniczący przeszedł znów na ton uroczysty, od którego na pierwszym posiedzeniu zaczął. Powiedział, że Rada Najwyższa w przewidywaniu odmowy z naszej strony poleciła mu postawienie mi szeregu pytań wyraziłem gotowość odpowiedzi na wszystkie pytania. Po kilku pytaniach, niezbyt interesujących, na które udzieliłem takiej odpowiedzi, jaka była możliwa, generał Burski, coraz bardziej wpadający w styl luterańskiego kaznodziei, rzekł głosem tragicznym. A teraz ostatnie pytanie. Wielkie mocarstwa, zgromadzone w Paryżu, a żeby zapewnić światu pokój, pragną przerwać przelew krwi, gdziekolwiek on się odbywa. Czy Polacy, odmawiając podpisania rozejmu na innych warunkach jak te, które sami postawili, biorą na siebie odpowiedzialność za dalszy przelew krwi, i za wszystkie jego następstwa. Obserwowałem Francuzów, generała Leronda i barona de Granda, jak im ten styl kaznodziejski do ich smaku francuskiego przypada. Nie chcąc psuć harmonii, wpadłem w ton generała Burskiego i odrzekłem – umysł ludzi jest słaby – być może, że my się mylimy, że nie widzimy jasno, ale w naszym przekonaniu dla nas przelew krwi się nie przerywa i nie przerywa nawet w tym miejscu, o którym mowa. Jesteśmy pewni, że gdybyśmy zawarli rozejm na warunkach proponowanych przez Radę Najwyższą, Gdybyśmy przyjęli jej linię demarkacyjną, to nazajutrz mielibyśmy wojnę na tej linii, tylko już nie z Rusinami, jedno z najazdem bolszewickim. Otóż, jeżeli wielkie mocarstwa zgromadzone w Paryżu, a żeby zapewnić światu pokój, Gotowe są swoimi środkami zapewnić nam pokój i bezpieczeństwo od najazdu bolszewickiego. Ja gotów jestem dyskutować warunki, które one proponują. Na to Bota rzekł. W takim razie nie widzę nic innego, jak zakomunikować Radzie Najwyższej Rezultat negatywny Panie Prezesie Odpowiedziałem uprzejmie Myślę, że to jest jedyna rzecz do zrobienia Tak skończyła swoją rolę Komisja Generała Boty Zdawałoby się, że sprawa rozejmu w Galicji Wschodniej została pogrzebana. A toli zajutrz przyszedł do mnie poważny dyplomata angielski. Człowiek, którego znałem i dla którego miałem wielki szacunek. Przychodzę do pana, rzekł, w sprawie tego rozejmu w Galicji. — Jak to? — zapytałem. — Przecież to już jest sprawa skończona. — Nie. Wielkie mocarstwa stanowczo żądają, żeby pan ten rozejm podpisał. Tego już miałem za wiele. Wielkie mocarstwa czy Anglia? – zapytałem. Przychodzę do pana w imieniu mocarstw. Widziałem, jak temu człowiekowi ciężko było spełnić misję, którą mu narzucono, niezawodnie wbrew jego chęci. Proszę pana – rzekłem – Wielkie mocarstwa od chwili wybuchu wojny popełniły na wschodzie Europy szereg błędów, które się dziś mszczą na nas i na wszystkich sprzymierzonych. Jest to ich rzecz. Robiły to one na swoją odpowiedzialność. Dziś wszakże chcą popełnić błąd może największy ze wszystkich i chcą, żebyśmy my na tym swój podpis położyli. Otóż mnie moje sumienie nie pozwala i oświadczam panu jak najbardziej stanowczo, że ja tego rozejmu nie podpiszę. Panie Dmowski, mam polecenie powiedzieć panu, że jeżeli pan odmówi podpisania rozejmu na warunkach proponowanych przez Radę Najwyższą, wielkie mocarstwa mogą zadać sobie pytanie, czy warto jest robić poświęcenia, a żebyście na zachodniej waszej granicy dostali to, co wam Traktat Wersalski przyznaje. To była groźba, że Pomorze, Bydgoszcz i inne części zaboru pruskiego, które znajdowały się jeszcze w rękach niemieckich, jakkolwiek ta mocy Traktatu należały już do Polski, mogą być przy Niemcach pozostawione. Usiłowano mnie zastraszyć Uderzono w mój nerw najczulszy. Musiało komuś bardzo zależeć na tym rozejmie, skoro się uciekał do metody mającej wcale brzydką nazwę w języku pospolitym. Z pleców dżentelmena angielskiego, który ze mną rozmawiał, wyjrzał mi sprytny adwokat Walijski, którego bogactwo metod już miałem sposobność poznać. Proszę pana, rzekłem, w tej sprawie ja nie mam głosu. Jest to rzeczą wielkich mocarstw wiedzieć, co jest wart ich podpis i ich honor. Niech mi Pan wierzy, dodałem po chwili, że zbyt Pana osobiście szanuję, a żeby mi nie sprawiało wielkiej przykrości prowadzenie tej rozmowy właśnie z Panem. Dlatego proszę Pana, skończmy ją. Dalsze jej trwanie nie doprowadzi do żadnego innego rezultatu jak ten, że ja podpisu swego odmawiam. Natomiast byłbym Panu wdzięczny, gdyby Pan zechciał pomówić ze mną o niektórych innych rzeczach. Rozmowa nasza trwała dalej, ale myśmy już do sprawy rozejmu nie wracali. W trakcie jej zwróciłem się do mego gościa. Chciałbym u pana sprawdzić jedną wiadomość. Doszło mi z Polski, że oficer ukraiński, który brał udział w poprzednich pertraktacjach rozejmowych w Lwowie, przy udziale oficerów państw sprzymierzonych, chwalił się, jakoby obecny oficer angielski podał mu za plecami innych kartkę ze słowami nie ustępujcie, Anglia was poprze. Czy to może być prawdą? Mój Anglik blado się uśmiechnął. Jeżeli oficer ukraiński to mówił, nie jest to jeszcze dowodem, żeby to była prawda. Ma pan słuszność, rzekłem. Byłoby to raczej dowodem, że... To nieprawda. Dlatego też pana zapytałem. Szkoda, że ta wiadomość rozeszła się po całej Polsce, budząc nieufność względem Anglii. Tym razem Lloyd George'owi się nie udało. W krótkim czasie wojska nasze zlikwidowały podarowaną nam przez konającą Austrię armię ukraińską i zajęły resztę kraju do granicy rumuńskiej. Ta historia rozejmowa na gruncie paryskim wskazuje, ile to czasem pracy i wysiłku trzeba użyć dla powiedzenia jednego nie. Wysiłku tego wszakże szczędzić nie należy, bo to małe słówko w pewnych położeniach ma ogromną wartość. Po zlikwidowaniu awantury ruskiej w Galicji Wschodniej, ci, którzy chcieli wydrzeć ją Polsce, znaleźli się w tym przykrym położeniu, że nie było jej komu podarować. Nie było do tej ziemi pretendenta, którego by można było oficjalnie zaprodukować. Wobec tego zaczęto w Komisji Terytorialnej Konferencji dyskutować warunki, na których można Polsce tę ziemię przyznać. Ze strony prezydium komisji wysunięto projekt rodzaju autonomii dla części Galicji na wschód od Przemyśla. Dyskusje te przeciągały się i nie doprowadziły do żadnego pozytywnego wyniku. Myśmy się nie spieszyli, zdając sobie sprawę z tego, że... Faktyczne posiadanie przez nas kraju przy nieobecności pretendenta do niego usuwa niebezpieczeństwo poważnego zamachu dyplomatycznego na nasze posiadanie. Można było mieć obawy, że władze warszawskie nam wychowają pretendenta do Galicji Wschodniej, że Petlura wyrośnie na potencję która potem tej ziemi zażąda. Jednakże bliżej przyglądając się robocie ukraińskiej Piłsudskiego i znając cokolwiek stan rzeczy na Ukrainie rosyjskiej, można było widzieć, że z tego nic nie będzie. Robota ta kosztowała nas wiele, ale ziemią czerwieńską za nią nie zapłaciliśmy. Pozostała ona naszą i jest integralną częścią państwa polskiego w jego uznanych przez mocarstwa granicach. Kosztowało to wiele ciężkich ofiar. Lwów zapisał wielką kartę swych dziejów, taką, jakiej żadne inne miasto polskie od dawna nie miało. W obronie jego padło wiele młodzieży, z której wyrośliby najdzielniejsi dla Polski ludzie. Ale ta młodzież uratowała dla państwa ziemię polską, na której tyle pokoleń Polskę budowało i bez której o niezawisłej naprawdę Polsce nie ma mowy. Rozdział ósmy. Granica wschodnia wyniki walki o granice Polski i ich znaczenie. Poza względnie drobną, niemającą poważniejszego dla państwa znaczenia sprawą zmian granicznych w Tatrach, na Spiszu i Orawie, rozstrzygnięta w następstwie połowicznie skutkiem zbyt gorliwej interwencji francuskiej na rzecz Czechów, pozostawała wielka kwestia granicy wschodniej, kwestia zasadniczo rzecz biorąc Najtrudniejsza. Stanęła przede wszystkim poważna wątpliwość, czy konferencja pokojowa może ustanowić granicę między Polską a Rosją pod nieobecność Rosji. Rosja nie była państwem zwyciężonym. Przeciwnie, należała do koalicji wojującej z państwami centralnymi. W ciągu wojny została usunięta spośród państw wojujących przez rewolucję która trwała w dalszym ciągu i która uniemożliwiała jej udział w konferencji. Rewolucyjnej Rosji sprzymierzeńcy nie uznawali. Tej, która przyjdzie po rewolucji, nie widzieli. Wobec tego nie pozostawało im nic innego jak czekać, trzymając w zawieszeniu tak bezpośrednio obchodzące Rosję sprawy jej przedwojennego terytorium państwowego. Trzymając się wszakże zbyt ściśle tego stanowiska, niepodobna byłoby ustanowić państwo polskie. Główną bowiem środkową część Polski, dawne Królestwo Kongresowe, Rosja także zaliczała, za milczącą zgodą mocarstw, do swego terytorium państwowego. Wprawdzie rząd tymczasowy rosyjski w roku 1917 uznał niepodległość Polski, ale granicy między nią a Rosją nie przeprowadził. Kwestia tedy przedstawiała się w postaci bardzo skomplikowanej. Prezydium konferencji wprawdzie zażądało od delegacji polskiej przedstawienia jej żądań w sprawie granicy wschodniej. cośmy uczynili. Znana powszechnie linia Komitetu Narodowego. Ale dyskusji z nami w przedmiocie tych żądań nie podejmowano. Myśmy też rozumieli, że tę sprawę zdecyduje przyszłość. Zależnie od tego, jakie będą dalsze losy Rosji, że musi być ona załatwiona przede wszystkim między nami a Rosją. Później dopiero mocarstwa zrobiły próbę ustanowienia minimalnej granicy polskiej na wschodzie w postaci tzw. linii Karzona. Próbę zupełnie niepotrzebną, bo nie mogącą mieć żadnego znaczenia. Granice między Polską a Rosją wykreślił dopiero w roku 1920 traktat ryski pomiędzy Polską a Republiką Sowietów. Te granice w końcu uznały mocarstwa, bez powoływania się zresztą na ów traktat, co daje jej znaczenie granicy ustanowionej przez mocarstwa niezależnie od faktu istnienia traktatu ryskiego. Na północnej części naszej granicy wschodniej powstało nowe państewko. Republika Litewska. Nieuznane formalnie przez mocarstwa, miało ono jednak poparcie wszystkich tych, którzy przeciwdziałali utworzeniu silnej, samoistnej Polski. Wpływy zakulisowe protegujące Litwę były tak duże, że żadne właściwie z mocarstw nie usiłowało im się przeciwstawić. Nasze stanowisko w kwestii litewskiej było jasne. Wobec istnienia wśród Litwinów od lat blisko pięćdziesięciu ruchu w kierunku odrodzenia narodowego nie odmawialiśmy im prawa do odrębnej organizacji politycznej. W Polsce istnienie odrębnego narodu litewskiego nie przeszkadza i nie grozi żadnymi niebezpieczeństwami pod warunkiem, żeby nie był używany przez jej wrogów za narzędzie. Trzeba tylko określić, co to jest terytorium litewskie i jak się przedstawiają warunki samoistności politycznej tego terytorium. Litwa przez krótki okres duże państwo, od czasu Unii z Polską poddała się wpływowi cywilizacji polskiej. Stała się krajem polskim. Na tej jednak części dawnego państwa litewskiego, która była zaludniona przez szczep litewski, mowa litewska wśród ludu się zachowała i na gruncie tej odrębności językowej zjawił się w ostatnich czasach ruch narodowy litewski. Otóż naród odradzający się na gruncie odrębności językowej posiada takie terytorium, jakie obejmuje jego język. Uznając tedy Litwinów jako odrębny naród, można go uznać tylko na obszarze, na którym większość ludności jest z języka litewska. Wszelkie inne stanowisko jest nielogiczne. Ludności mówiącej po litewsku, żyjącej w dość zwartym skupieniu, jest niecałe dwa miliony. Obszar zaś, na którym ta ludność jest w większości, liczy mniej więcej 2,5 miliona mieszkańców. Powstaje pytanie, czy taki mały kraj posiada warunki do stania się całkowicie samoistnym państwem, zwłaszcza w położeniu geograficznym Litwy, leżącej w punkcie krzyżowania się interesów niemieckich, rosyjskich i polskich? Naszego stosunku do Litwy nie można utożsamiać ze stosunkiem innych jej sąsiadów. Jest on uwarunkowany następującymi faktami. Fakt pierwszy. Dążenie Litwinów do rozwinięcia i utrwalenia swego bytu jako odrębnego narodu, które to dążenie uznajemy, nie widząc w nim jako takim niebezpieczeństwa dla siebie. Fakt drugi. Litwa jest krajem cywilizacji polskiej. Związana bowiem kościelnie i państwowo z Polską, od początku XV wieku weszła szybko w sferę naszej cywilizacji i w niej się wychowała. Fakt trzeci. Istnienie na obszarze językowym litewskim znacznej ilości Polaków, nie tylko z języka, ale z myśli, uczuć i dążeń, którzy, dodać tu trzeba, nie są świeżymi lub nawet dawniejszymi kolonistami, jeno odwiecznymi mieszkańcami kraju. Fakt czwarty. Dla północno-wschodniej części obszaru polskiego, leżącej w dorzeczu Niemna, dostęp do morza jest możliwy tylko przez Litwę. Fakt piąty. Niemcy, dążący do zniszczenia samoistnego bytu państwowego i narodowego Polski i do opanowania Rosji, patrzą na Litwę jako na przedłużenie Prus Wschodnich traktują ją jako bazę operacyjną przeciw Polsce i jako most do Rosji. Trzeba nadto stwierdzić, że warunki przyrodzone i wynikający z nich ustrój gospodarczy Litwy nie przedstawiają finansowej możliwości trwałego utrzymania odrębnego państwa. Z tych wszystkich faktów wychodząc, w programie naszym, z którym wystąpiliśmy podczas wojny i na konferencji pokojowej, uznaliśmy za konieczną, odrębną organizację polityczną Litwy na obszarze językowym litewskim, zapewniającą jej rozwój narodowy, złączoną jednak konstytucyjnie z państwem polskim. To rozwiązanie kwestii litewskiej było jedynie sensownym z punktu widzenia Interesów zarówno litewskich, jak polskich, najbardziej zbliżającym nas do warunków trwałego pokoju w naszej części Europy. Nie widząc zasadniczej sprzeczności między interesami naszymi a Litwinów, staraliśmy się zdobyć dla Litwy to, czego ona sama, będąc w obozie sprzymierzeńców nieobecną, zdobyć dla siebie nie mogła. Oderwanie Kłajpedy od Prus Litwini zawdzięczają naszej akcji podczas wojny i na konferencji pokojowej. Dążeniem naszym było oderwać i tylże, to jest i lewy brzeg Niemna, posiadający ludność litewską. Udało nam się obronić tylko połowę naszego w tym punkcie programu. Niestety przywódcy ruchu litewskiego uważają, że ruch ten przede wszystkim przeciw Polsce, Kierować trzeba Wobec tego, że mają do czynienia Na miejscu z polskością I jej wpływami Że lud litewski Acz odrębny językowo Ma tradycyjne poczucie Związku z Polską To ich oddaje W ręce każdego Kto chce ich przeciw Polsce Zużytkować Program Polski w kwestii litewskiej był zwalczany w obozie z przymierzeńców przy ich pomocy przez wszystkie te wpływy, które usiłowały nie dopuścić do wytworzenia dla Polski warunków trwałego bytu i pomyślnego rozwoju. Niemcy od chwili okupacji Litwy zabrali się do organizowania Litwinów przeciw Polsce. Jednocześnie na zachodzie polityka wolnomularska systematycznie wyodrębniała sprawę litewską, od polskiej, starając się przeciąć wszelki między jedną a drugą związek. Wpływy żydowskie bardzo energicznie przeciwstawiały Litwę Polsce i dosyć wcześniej już zaczęły działać na rzecz rozszerzenia Litwy poza obszar językowy kosztem Polski. Program wcielenia do Litwy Wilna był szczególnie przez Żydów popierany. Liczyli widocznie, że stanowiąc dużą siłę liczebną i majątkową w samym Wilnie, pozyskają w nowym państwie litewskim pierwszorzędną rolę. Z chwilą, kiedy Lloyd George zdobył na konferencji rolę kierowniczą, punkt widzenia niemiecki i żydowski musiał w kwestii litewskiej zwyciężyć. Wszystko zrobiono, ażeby Litwa stała się narzędziem niemieckim przeciw Polsce. Państwu polskiemu pozostała walka o słuszną granicę z Litwą, o polskie Wilno, które przy pomocy wszelkich możliwych intryk usiłowano Litwie podarować. Ta walka została w następstwie ostatecznie rozstrzygnięta. Wilno pozostało przy Polsce w jej uznanych przez mocarstwa granicach. Niemniej przeto pretensje Litwinów do Wilna, podsycane przez tajne czynniki za granicą, nie przestają dawać tytułu rządowi Republiki Litewskiej do oporu przeciw legalnym opartym na traktatach stosunkom z Polską. W rozstrzygnięciu sprawy naszych granic wschodnich osobiście udziału nie brałem. Nawet dyskusji w tej sprawie na konferencji pokojowej nie miałem możliwości przeprowadzić. Pozostawała ona długo w zawieszeniu. Moja zaś rola jako przedstawiciela Polski na konferencji nagle się skończyła jesienią 1919 roku. Zapadłem na ciężkie skutkiem ogólnego wyczerpania sił zapalenie płuc, które mnie trzymało blisko dwa miesiące w łóżku po czym musiałem wyjechać na dłuższy czas do północnej Afryki. Od tego czasu cała polityka polska skupiła się w naszym Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pojęcie terytorialne państwa polskiego, które znalazło wyraz w programie Komitetu Narodowego, w walce, którąśmy o jego granice prowadzili, w głównej swojej treści ocalało. W obszarze atoli, któryśmy uważali za konieczny dla Polski XX stulecia i do którego w naszym przekonaniu mieliśmy prawo, porobione zostały ważne wyłomy, co przez długi czas będzie państwu utrudniało jego położenie. Historia ustalenia granic Polski i ich uznania przez mocarstwa jest jedyna. Przykładu czegoś podobnego nie było. W traktatach zawartych w roku 1919 przez państwa zwycięskie ze zwyciężonymi, ustaloną i uznaną naszą granicą była tylko linia od Górnego Śląska do Bałtyku i część granicy z kursami wschodnimi. Reszta granicy z Niemcami miała być zdecydowana przez plebiscyty, a całość granic państwa poza tym zostawała formalnie w zawieszeniu. Ustaliły się one następnie drogą faktu. Cztery lata upłynęły od otwarcia konferencji pokojowej do uznania granic Polski przez mocarstwa. Ten wyjątkowy przebieg sprawy ustalenia granic Polski pochodził nie tylko stąd, że Rosja, która przed wojną posiadała główną część ziem polskich, była na konferencji nieobecna, ale także i to przede wszystkim stąd, że przeciw naszemu pojęciu obszaru Nowej Polski zszeregowały się potężne czynniki, które przez cały czas toczyły z nami zaciętą walkę. Z kimeśmy o tę Polskę walczyli? A żeby na to pytanie odpowiedzieć, trzeba przede wszystkim uprzytomnić sobie, jakie pojęcie Polski naszemu Przeciwstawiono Była to Polska Bez dostępu do Bałtyku Bez Pomorza Bez Śląska A nawet jak to chwilami przeglądało Bez Poznania Bez Wschodniej Galicji I bez Wilna Na wschodzie kończąca się gdzieś Koło Brześcia Litewskiego Polska złożona z niecałego Królestwa Kongresowego I Galicji Zachodniej Czyjaż to koncepcja Polski? Kto był jej autorem? Przypomnijmy sobie, że taką Polskę przygotowywano już na długo przed wybuchem wojny. Idąca równolegle robota przyspieszonej germanizacji ziem zaboru pruskiego, budowania Ukrainy w Galicji Wschodniej, wreszcie wzmocnionego ataku rosyjskiego na ziemie wschodnie, do których zaliczono nawet nową gubernię hełmską, miała właśnie za cel wykrajanie takiej miniaturowej Polski z ziem rozległej niegdyś Rzeczypospolitej. Już wskazywałem, że ta równoległość roboty trzech państw nie była przypadkowa, że było to właściwie wykonanie jednego planu nakreślonego w Berlinie. Podczas Wielkiej Wojny mieliśmy możność przekonać się, że autorstwo tego planu istotnie do Berlina należy. Widzieliśmy, że te żywioły w Polsce, które się uzależniły od państw centralnych, dla tej, a nie dla innej koncepcji Polski pracowały. Zrzeczenie się ziem zaboru pruskiego, zrzekanie się Galicji Wschodniej, nawet po zwycięstwie sprzymierzonych. Pomysły federacyjne na wschodzie. Wszystko to nie było niczym innym, jak zamykaniem Polski w granicach niecałego Królestwa i zachodniej Galicji. Brutalnie odsłonił ten plan Niemiec pokój brzeski. Taką koncepcję nowej Polski napotkaliśmy w rozmaitych miejscach i w państwach wojujących przeciw Niemcom. Znamienną było rzeczą, że amerykańska komisja ekspertów prawie do końca wojny miała instrukcję, żeby się ziemiami zaboru pruskiego nie zajmować. Wilson przez długi czas rozumiał dostęp Polski do morza jako neutralizacja dolnego biegu Wisły i wolny port w Gdańsku. A nie był w tym względzie odosobniony, bo nawet we Francji trudno było ludziom uwierzyć, żeby Polska mogła terytorialnie sięgnąć do Bałtyku. Przeciw naszemu posiadaniu Galicji Wschodniej bardzo silnie pracowano nie tylko w Anglii i w Ameryce, ale także i we Francji. Litwa miała silnych protektorów we wszystkich państwach sprzymierzonych i wszędzie spotkaliśmy się z robotą na rzecz oddania jej Wilna. Wreszcie cofnięcie nas na wschodzie do Brześcia Litewskiego było dążeniem ujawnianym na całej linii. Wojna nie pozrywała sieci wpływów niemieckich, rozciągniętej po całym świecie. Trzeba było być ślepym, żeby nie widzieć ich działania podczas wojny w państwach sprzymierzonych. Dla Niemiec pracowali tak czy inaczej Zamaskowani Niemcy i inni agenci będący w służbie ich